Siedzi świnia na moście i obgryza paznokcie Raz, dwa, trzy, przegrasz ty, jak nie ty, no to przegrasz ty Miałeś szczęście, tym razem padło na innego, ale nie ciesz się nie cieszy, bo nie ma z czego Ty także uczestniczysz w wielkiej loterii, w której główną nagrodą jest czarnej scenerii z bez powodu, wielką wygraną jest zaliczenie grobu Mieszkałem w podgórzu i tu się wychowałem W brutalnym otoczeniu dorastałem Nigdy nie był mi obcy widok ludzkiej krwi Ofiary niewinnych, nad którymi swoje łzy wylewały matki R.I.P. Cierpiała moja dusza i dusiłem w sobie łzy Żoliborz, Warszawa teraz tutaj egzystuje Z dnia na dzień coraz bardziej załamuje się jeszcze gorzej niż w górą. Eksplodują samochody wraz z pasażerami Praga północ, płoną blokatorami mieszkania Co dzień ktoś umiera niewinnie Co dzień nowa afera Szolniwoż ognisko, młodych chłopak torwany Torturowany, później w lesie zakopany Co to kurwa jest? Zupełny brak sumienia To stan najpobrejszego ze zwierzchni.